Zróbko. Ale pyszne, nie? Zimuteńkie takie zdrowiesienkie. No. Kurde, w takie upał to fajnie się nabić takiego zimnego piwka, nie? No, zajebiście, że tu przyjechaliśmy No cudownie, co cudownie, cudownie, no natura, przepiękna, kurde, no Kurde, to tego, ten dziffunk jest taki fajny Dlaczego tak mało mamy tego dziffunku na mixtape'ach, wziął? Nie wiem, no, no właśnie No, ostatnio co. dobrych płyt West Coast'owych i pomyślałem, że może byśmy coś wrzucili na tej. No właśnie, zresztą jestem za, mam kawałeczek do spłyty Mesa Co to było? Ty sarny, to jest w pełni Aaa, to spoko, spoko Tak myślałem właśnie Ty, no pod kawałek Mesa coś byś znalazł, nie wiem, na pewno coś dobrego wynajdziesz no. Mam jednego takiego DRE DRE, no dobra, no to dawaj do chaty i nagrywamy rap w takim razie no Dobra, to dawaj do walkę jedziemy No dobra, dawaj, jela. Dobra, jesteś gotów? dajesz, dajesz, dajesz, dajesz. Witaj ziomie, co u ciebie dziś Ci słychać? Mamy już po żonie, ale przecież jeszcze nie czas zdychać Ty mówisz mi, że to miłość do grebowej des Masz charakter dzieciaka, choć się zbliżasz do trzydziestki jej chłopie, może ustaweczka na gibla Bo ja też jestem chyba, ale swoje dalej robię Jak już trzymam się, choć latka lecą fest Spod pantofla zdążyłem już wyjść, a nawet zbiść Taki zawsze byłeś, luzak jest troski Ci się widzę jak troski już zdążyły cię zjeść Ale mów jak poza tym co męczący temat Biłeś w koleżku wszystkich chłup. teraz zacząłem się zbierać, yeah. było pomyśleć zanim spierdoliłeś sobie z zgryz Zjadłeś yeah. na związkach zęby, żeby teraz sać Ale poczekaj, yeah. bo chciałeś mi nawinąć, po co dzwonić Po tych grubych paru latach chcesz znajomość odrobić? Oh. Oh. Nie wiem, czy pamiętasz, jak gadaliśmy z rok wcześniej yeah. Mawialiśmy się oh. na syrka, miałeś padać czy co? Od tamtej pory nawet słowa sorry Pochłonęła cię znów oh. praca, yeah. to, ona trzyma zabory Ejo, ejo, ma na no tej strony chcesz. I yo. Dokładnie tak. Trochę West Coast to jeszcze nikomu nie zaskoziło. <grym zaszkodzić> A my jedziemy dalej. Lursz tym Mix A ja tu. Dawaj, jedziemy z następnym gorącym kawałkiem. Sią.